Umiłowany Piotrze, dziękuję Ci, że tak mnie umiłowałeś i że mnie tak tutaj publicznie wyróżniłeś, nazywając mnie umiłowanym Pawłem. Dobrze, bracia, siostra, abyśmy miłując się wyrażali naszą miłość, nie tylko słowem i językiem oczywiście, ale tak jak Słowo Boże nazywa czynem. I prawdą, ale słowem i językiem też. Nie bójmy się nazwać brata, siostry w sposób, który daje nam do zrozumienia, daje nam, przypomina nam, żeśmy jednym ciałem, żeśmy zrodzeni z tego samego Ojca, że prawdziwie Bóg wlał w nasze serca miłość do siebie wzajemnie. Wczoraj wieczorem, jeszcze po naszym spotkaniu, rozmawiałem z jednym bratem, który opowiadał mi o swoich bolesnych przeżyciach. I gdzieś to, co powiedział i w jaki sposób to powiedział, poruszyło moje serce w tym całym zgiełku i gwarze, który tam miał miejsce przy tym ciepłym kominku po tych tutaj zimnych chwilach wieczornych. Słuchałem tego, co mówił, i jakoś tak dzisiaj rano myślałem, czym się z wami podzielić. Modliłem się. Myślałem o takich osobach, właśnie, myślałem o takich sercach strapionych tutaj o tych z was, którzy niesiecie ciężary modliłem się, Panie, co ja mogę dać? To jak tutaj słyszeliśmy, tak wiele słów płynie. Czasami boję się właśnie w tego typu spotkaniach, konferencjach, jakbyśmy tego nie nazwali, gdzie jest tak wiele słów, dobrych słów, bożych słów. Aby Bóg w swojej łasce pomógł nam doświadczyć Jego samego w tych wszystkich słowach. Tak naprawdę to, co mogę dać najlepszego i to, co wierzę też, do czego Bóg mnie zachęcił. Co możesz dać takim osobom? Co możesz takim osobom przekazać? Jezusa. Jezusa. Pana Jezusa Chrystusa. I modlę się, aby te moje niedoskonałe słowa wniosły więcej Jezusa w nasze życie. Zarówno dla tych strapionych i obciążonych, smagających się, jak i tych, którzy może przechodzą przez ten czas ciszy przed burzą. Bo burze przyjdą, to rzecz pewna. Zanim będziemy jeszcze tutaj rozważać ten fragment, z którego chciałbym przynieść Jezusa, zachęcony słowami Piotra, przeczytam jeszcze trzy wiersze z Psalmu 119, które niechaj będą naszą modlitwą przed rozważaniem tego Słowa. Psalm 119, najpierw wiersz 89. I wiersz dziewięćdziesiąty. Panie, słowo Twoje trwa na wieki, niewzruszone jak niebiosa. Prawda Twoja trwa z pokolenia w pokolenie. I wiersz 18 osiemnasty. Otwórz oczy moje, abym oglądał cudowność zakonu Twego. Niechaj Bóg otworzy nasze oczy. I niechaj da nam oglądać cudowność Jego słowa. Otwórzcie proszę pierwszy list apostoła Pawła do Timoteusza, rozdział trzeci. I przeczytamy wiersz szesnasty. Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział. Czytajmy wiersz szesnasty. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Będziemy mówili o wielkiej tajemnicy, o mega tajemnicy Pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu. Ukazał się aniołom albo posłańcom. Zwiastowany między poganami. Śmiało możecie to słowo był wykreślić. Tam go nie ma. Uwierzono w Niego na świecie. Wzięty został w górę do chwały. Oto wiersz zawierający esencję chrześcijańskiej wiary. Wyznanie wielkiej tajemnicy pobożności. Niektórzy bibliści uważają, że zapisane tu słowa są fragmentem wczesnochrześcijańskiego hymnu. Pieśni zawierającej kluczowe doktryny prawdy odnoszące się do osoby naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W pierwszym liście do Tymoteusza w szóstym rozdziale i trzecim wierszu apostoł Paweł mówi o zbawiennych słowach, Naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz o nauce zgodnej z prawdziwą pobożnością. Tutaj natomiast w tym wierszu, który czytaliśmy, mamy tajemnicę, wielką tajemnicę pobożności. Według naszego polskiego języka, według naszej etymologii, pobożność to życie jak po Bożemu. I tak jest. To słowo ma takie znaczenie. Pobożność to po prostu życie po Bożemu. Tak jak Pan Bóg przykazał. Życie według Bożego upodobania. I tajemnicą takiego życia nie jest nasza religijna przynależność do jakiejś ziemskiej, kościelnej instytucji. Nie nasze ludzkie starania i wysiłki, ale osoba Pana Jezusa Chrystusa. On sam i tylko On sam jest czystym zdrojem pobożności. Jedynie nasza łączność z Nim uzdalnia nas do prowadzenia pobożnego życia. Potrzebujemy Jezusa, bliskości z Nim. Jest to określane mianem tajemnicy, dlatego że przez długie wieki, jak ostatnio czytaliśmy, Osoba Pana Jezusa Chrystusa, Jego dzieło zbawienia, zjednoczenia z ludem, połączenia pogan i Żydów w całość, w Nim samym i przywiedzenie tego wszystkiego do Boga, było swego rodzaju tajemnicą. I do dzisiaj dla wielu pozostaje tajemnicą. Choć wszystko to było spisane w natchnionych świętych żydowskich księgach, Ci, którzy je czytali i studiowali, gdy on przyszedł, nie rozpoznali go. Pozostał dla nich, dla wielu z nich, tajemnicą. Jednakże, jak widzieliśmy, Bóg tą tajemnicę odkrył. Bóg tą tajemnicę objawił. Nie wszystkim ale swoim wybranym, tym, którzy Go miłują. Ta tajemnica pobożności jest wielka. Użyte tu greckie słowo to słowo mega. Dlatego powiedziałem, że jest to mega tajemnica. To słowo mega oznacza wielkiej wagi, ważna, posiadająca ogromne znaczenie. Dzisiaj ludzie zachwycają się mega. czym? Mega promocja, no? A wierzący ludzie, czym się zachwycają? Mega kościołami. Ale w Biblii nie czytam nic o mega kościołach, natomiast czytam o mega tajemnicy. A więc chcę wam zwiastować nie mega Kościół, ale chcę wam zwiastować mega tajemnicę. Wielką tajemnicę. Tale, tajemnicę wielkiej wagi. I obyśmy zachwycili się Bożą tajemnicą bardziej niż wielu jest zachwyconych mega Kościołami. Obyśmy zgłębiając tą mega tajemnicę doświadczali mega przemiany w naszym życiu. Jak czytamy, to jest coś bezsprzecznego. Pierwszy mówi nam, jest bezsprzecznie, albo inaczej niezaprzeczalnie. I to greckie słowo, które tu jest użyte, ja wiecie, jestem tłumaczem, tak? więc mamy pewne zwichrowanie yy, tłumaczeniowe. Więc nie gniewajcie się, nie próbuję się popisywać przed wami swoją znajomością greki, bo jej nie znam za bardzo, ale mam słowniki, mam leksykony i one pomagają mi zrozumieć to. Więc nie jestem znawcą greki, chociaż robię czasami takie wrażenie, ale nie jestem. Po prostu korzystam z dostępnych słowników i lubię badać słowa, lubię sprawdzać, co się za nimi kryje, bo czasami jak się przekonałem, nasi tłumacze, tak jak ja sam wiem jako tłumacz, próbując oddać tekst, nie zawsze jest to doskonałe, więc rozumiem trudność oddania pewnych terminów, pewnych pojęć przez tłumaczy, i stąd warto jest czasami sięgnąć właśnie do tych źródłowych materiałów, aby szerzej zobaczyć, co pisarze używając tamtego języka próbowali przekazać. A więc to greckie słowo, które tutaj jest użyte, to jest złożeniem dwóch słów. Jest to słowo homelugminos, jeśli dobrze przeczytałem. Homo oznacza taki sam. Tak, jednorodny, to Karol mi podpowiada, lepszy znawca. Homo. A leguminos to nie legumina, ale to słowo oznacza wyznanie, wyznanie czegoś. Innymi słowy homo leguminos oznacza to samo wyznanie. Czyli wszyscy mówią tę samą rzecz. A więc to słowo bezsprzeczna dosłownie oznacza to, co wszyscy zgodnie oświadczają. Tutaj nie ma jakiejś debaty w tej kwestii, tutaj nie ma kontrowersji, ale wszyscy przyświadczają, że tak jest, taka jest mega tajemnica pobożności. Wszyscy zgodnie w Kościele zgadzają się z tym. Oto z czym każdy chrześcijanin winien się zgadzać i zgodnie jednymi usty winni chrześcijanie to wyznawać. Pamiętacie taką historię z dziejów apostolskich, gdzie apostoł Paweł głosząc w Efezie spotkał się ze sprzeciwem tych czcicieli Artemidy Efeskiej. I czytamy, że oni tam jednym głosem wołali Wielka jest Artemida Efeska. Pamiętacie? I, i krzyczeli, krzyczeli, krzy... przez całe godziny wrzeszczeli. Chrześcijanie winni jednym głosem nie wrzeszczeć, ale jednym głosem wyznawać Wielka jest tajemnica Pobożności. Nie chodzi to o powiedzenie tych słów, ale abyśmy jednomyślnie, z jednym sercem prawdziwie pojęli tę tajemnicę. I wyznając ją różnymi słowami, wyznawali Tego, który jest wielką tajemnicą pobożności. Powiesz, no chcę to krzyczeć, ale musisz mi wyjaśnić, o co, o co chodzi w tym wszystkim. A więc czym jest tajemnica pobożności. Pierwsze słowo tego hymnu mówi nam. Jakie jest pierwsze słowo tego hymnu? Ten w naszym przekładzie. Ale jak weźmiecie inne przekłady, na przykład Biblię gdańską, Biblię brzeską, to znajdziecie tam inne słowo. Bóg. Za chwilę więcej o tym powiem. A więc ta tajemnica pobożności to nie jest li tylko doktryna. To nie jest jakieś credo jedynie. To nie są nasze najlepsze wysiłki zdążające do pobożnego życia. Ale tajemnica pobożności to osoba. Ten albo Bóg. I wielka jest tajemnica pobożności. Chrześcijaństwo, jak tutaj pięknie też nam brat Bernard opowiadał, to nie jakiś ceremonialny system, pełen ceremonii. To nie jest plan, jak czynić dobrze, ale chrześcijaństwo jednymi usty wyznaje. Boga, świętego Boga, doskonałego Boga, sprawiedliwego Boga, który objawił się temu światu w osobie Jezusa Chrystusa. To jest serce chrześcijaństwa. Jezus Chrystus ze swoim obficie zastawionym stołem błogosławieństwa, błogosławieństwa niebios, wszystkiego, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Oto święty Bóg objawił się, przyszedł do nas i pokazał nam, jaki jest, stając się jednym z nas, w ludzkim słabym ciele, podobnym do naszego grzesznego ciała. Jest wiersz, który mówi: przyszedł w postaci. Grzesznego ciała. Musicie wiedzieć, że to słowo postać, które tam jest użyte, to słowo podobieństwo. Nie oznacza, iż Jezus miał grzeszne ciało. Bardzo ważna kwestia. Wielu naszych polskich kaznodziei popełnia ten błąd. Nie sprawdziwszy tego słowa, twierdzą, iż Jezus przyszedł w grzesznym ciele. Jest to nieprawda. Jezus przyszedł w podobieństwie grzesznego ciała. Chociaż u nas, nasi tłumacze tutaj niestety nieostrożnie wstawili słowo istotę. I przepraszam. Przyszedł w postaci, postać, wstawili słowo. Ten, który objawił się w ciele. Biblia Gdańska tłumaczy: Bóg objawiony w ciele. Biblia Brzeska: Bóg stał się widomym w ciele. Skąd jest ta różnica? Ha, różnica jest taka, że w manuskrypcie aleksandryjskim, na którym opierają się te tłumaczenia, to słowo, które tam jest w Grece, jest skrótem. W Grece go oni pisali, to często skracali słowa i wpisywali na przykład tego pierwszą i ostatnią literę. Albo same spółgłoski. Pomijali na przykład samogłoski. Żeby oszczędzić miejsca na papierze. Wiecie, nie było tak jak dzisiaj, że mamy tony papieru. Oni mieli te swoje zwoje na których oszczędzali miejsce. Pisali wszystko ciurkiem, bez przerw, nie było przecinków, nie było y, tych wszystkich znaków interpunkcyjnych, wszystko było pisane ciurkiem i jeszcze do tego łączyli litery. Rozumiecie, jak to ciężko musiało być czytać później. Musieli być rzeczywiście uczeni w piśmie, żeby to przeczytać. Co więcej, różnica między greckim słowem ten, a słowem Bóg to jest tylko jedna mała taka falka w środku, jest taka pierwsza litera, jakby duże o nasze i teraz jeżeli wstawimy tam taką falkę, to powstanie słowo teos, bez tych brakujących liter. A jeżeli nie ma tej falki w środku, to mamy słowo ten, bez brakujących liter. I teraz uczeni sięgnęli po mikroskop, żeby badać ten to słowo. Czy tam jest ta falka, czy nie ma tej falki? Bo jest tam ta falka. Ale okazuje się, że ona jest dostawiona później. Kto się później dopisał. Tyle, że pytanie jest takie, czy dodał ją, czy poprawił to, co tam już było bliskie zaniku, ponieważ jest to bardzo stary manuskrypt i pewne zaczęły rzeczy blaknąć i poprawiali pewne rzeczy. I tego nie wiemy. Nie wiemy. Czy tam jest ten, czy Bóg? co było w oryginale. Nie wiem. Albo to, albo to. Ale, chwała Bogu, mamy inne wiersze w Słowie Bożym, które bez wątpliwości mówią nam, że ten to Bóg. Amen? Na przykład w Ewangelii Mateusza w pierwszym rozdziale i w dwudziestym wierszu, gdy do Marii przychodzi anioł, to czytamy: Oto panna pocznie i porodzi syna. Nie wiem, czy to jest anioł, przychodzi do Marii, nie sprawdziłem kontekstu, szczerze mówiąc. Ale tam są te słowa, tak? Oto panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel. Co się wykłada? Jak to się wykłada? Bóg z nami. Albo pośród nas. Proszę bardzo. Chwała Bogu za Ciebie, umiłowany Karolu. Pomagaj mi. Dziękuję Ci. Jan w Ewangelii, na początku w pierwszym rozdziale i w pierwszym wierszu mówi nam, na początku było słowo, a słowo było u Boga. przy Boku, przy Bogu, tak, Karol? U Boga. A Bogiem było Słowo. I dalej czytamy, a to Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy, i ujrzeliśmy. Zostało nam to odkryte, zostało nam to objawione. Ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca. Czy ujrzałeś? Czy Twoje oczy zostały otwarte? Czy ujrzałeś chwałę, jaką jedyny Syn ma od Ojca? Dowody tego, że Jezus Chrystus był Bogiem w ludzkim ciele, mamy pełno w całym słowie. Wystarczy popatrzeć na Jego ziemskie życie. Wiemy, że urodził się z dziewicy. Poczęty nie z ludzkiego nasienia, ale z Ducha Boga, z Ducha Świętego. To, jakie życie prowadził, absolutnie bezgrzeszne, czyste, doskonałe, dowodzi tego, kim był. Ja wiem, że dzisiaj są bracia, których bardzo szanuję i miłuję w Panu, ale z którymi się nie zgadzam w tej kwestii, że Jezus był tylko człowiekiem, który żył na ziemi, tylko w mocy Ducha Świętego, tak jak my możemy żyć. Nie mogę się z nimi z tym zgodzić, chociaż ich miłuję i szanuję. Jestem przekonany, że życie Jezusa jest dowodem tego, że jest Bogiem, że jest kimś więcej niż człowiekiem. A my możemy żyć tak jak On, nie dlatego, że On stał się tak jak my i teraz my możemy Go naśladować jedynie, ale dlatego, że właśnie On udziela nam swego boskiego życia. Dlatego my możemy go naśladować Dlatego doświadczając życia, które jego duch wnosi w nas Możemy być jego naśladowcami Dlatego, że on zniżył się naszego poziomu grzeszności I pokazał nam, że jesteśmy w stanie tak żyć Ale dlatego, że my w stanie naszej grzeszności Doświadczamy odkupienia, przemiany I wypełnienia jego życiem I to już nie my żyjemy Ale to on żyje w nas Oto, gdy słuchamy Jego słów, które są ponadczasowe. Gdy patrzymy na chwałę Jego dzieł. Gdy skrzeszał z martwych. Wypędzał demony. Uciszył burzę. Jego uczniowie patrzyli i mówili, kim jest ten człowiek? kim jest demony mu są podległe rozkazuje wiatru i burzy i słuchają go to Bóg który objawił się w ciele objawił się to znaczy że on już wcześniej istniał ale był ukryty był niewidoczny ale gdy się objawił, ludzie mogli Go zobaczyć, mogli Go poznać. A więc co nam mówi, że Jezus Chrystus nie rozpoczął swojej egzystencji, gdy pojawił się w łonie Marii, gdy Duch Boży na nią stąpił. Boży Syn w swojej boskiej naturze jest wieczny i tak jak ojciec jest niewidocznym duchem ale przyjął na siebie ludzką naturę stał się człowiekiem przyjął ciało i w ten sposób stał się widoczny dla ludzi ludzie mogli z nim rozmawiać mogli go dotknąć mogli mieć z nim kontakt, jak z każdym innym człowiekiem. Nie miał aureolki nad głową, nie unosił się 10 centymetrów i nie latał. Normalnie jak człowiek, chodził. Z tego czasu był dzieckiem, był niemowlęciem, później chłopcem, dorastał. Był tak jak my, pod wieloma względami, z wyjątkiem grzechu. Z tym jednym bardzo ważnym, wyjątkiem. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale mówi o tej wielkiej tajemnicy. W trzecim i czwartym wierszu apostoł Paweł pisze o Synu Bożym, potomku Dawida według ciała, który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Zauważcie, mówi tutaj o dwóch rzeczach, przynajmniej o dwóch rzeczach, na te, które chcę zwrócić uwagę. Mówi o tym, że jest potomkiem Dawida według ciała, a więc mówi o jego ludzkim pochodzeniu, ale mówi też o ustanowieniu go Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie według ducha uświęcenia. I to, to wyrażenie został ustanowiony brzmi, w naszym języku przynajmniej, tak jakby dotąd nie był, ale dopiero został ustanowiony przez zmartwychwstanie, co oczywiście nie jest prawdą. Dosłownie został zdefiniowany Został określony. I znowu, ciekawe tutaj jest greckie wyrażenie, które y, opisuje y, pewien fakt, który zostaje wyraźnie dowiedzony i zostaje wyraźnie objawiony. A więc zmartwych stanie wyraźnie objawiło i dowiodło tego, kim on naprawdę jest. W się do Galacjan, w czwartym rozdziale, apostoł Paweł mówi w czwartym wierszu, że gdy nadeszło wypełnienie czasu, Bóg zesłał swego syna, który narodził się z niewiasty. A więc Jezus narodził się, wiemy, w Betlejem, z kobiety żydowskiej, z Marii. I dla wielu ludzi nie było w nim nic boskiego. Oczywiście wyróżniał się ale to mówię, nie było takie nie było to coś, co. nawet Izajasz mówi co nie było nad nim niczego, co by pociągało nasze oczy. Nie był taki szczególnie uroczy i szczególnie szukam z tego słowa polskiego, jak to się mówi nas taki jaki. Postawny, ale taki przystojny o, dziękuję. Karol, co ja bym bez ciebie zrobił? Nie miał urody, która by wiesz na tych obrazach czasami. Taki. A, teraz te filmy jak nowe robią, to wyszukują takich dżentelmenów. Jezus był normalnym żydowskim chłopcem. Wyglądał jak jeden z wielu. Ale to był Boży syn w ludzkim ciele. Tak jak tu brat nam mówił, pracował, tak jak Słowo Boże nam mówi, tak? Pracował jako cieśla. Jego ręce były spracowane, być może zranione niejednokrotnie przy tej pracy. Jakaś drzazga mu się wbiła. Czy myślicie, że Jezus wszystko idealnie robił, żadna drzazga go się nie tykała? Dotykał wszystko, już, od razu już, stół gotowy. tak w niektórych takich bajkach, wiecie, o Panu Jezusie, Ptaszek, tam jakiś Jezus, mały Jezusek, znalazł ptaszka, podmuchał ptaszek poleciał. Jakie różne pomysły ludzie mają ciekawe. Niektórzy nawet myślą, że to w Biblii jest napisane. Nie. Gdy nadeszło wypełnienie czasu, Bóg zesłał syna swego, który narodził się z niewiasty. Tak jak my narodziliśmy się, taki Jezus narodził się. Chociaż poczęty z Ducha Bożego. W liście do hebrajczyków, w pierwszym rozdziale i trzecim wierszu, czytamy o jego tej drugiej stronie. Tak? Tu mamy tą ludzką stronę, narodzony z niewiasty. A list do hebrajczyków mówi, Syn jest odblaskiem chwały i odbiciem istoty Boga. Wiersz trzeci, hebrajczyków 1-3. To jest pierwszy Punkt tej wielkiej tajemnicy pobożności. Wielka jest tajemnica pobożności. Ten, albo Bóg, który objawił się w ciele. Bóg w ciele. Wiecie, my to tak powtarzamy od dziecka, wielu z nas to słyszało, i na nas w ogóle to nie robi wrażenia. Po prostu co? Bóg w ciele. No, Powtarzamy bezmyślnie i zastanawiając się, że mówimy tutaj o tym, który nie ma początku. Nawet nasz umysł tego nie jest w stanie ogarnąć. Ja nieraz, wiecie, jak jako dziecko próbowałem gdzieś tam sięgać w przeszłość daleko. Dzisiaj już sobie dałem spokój z takimi zabiegami. Są pewne rzeczy, które rozumiem, przerastają mój umysł. Bóg, który nie ma granic, którego niebiosa, niebiosa, niebiosa, niebios nie są w stanie ogarnąć. Ten Bóg przyszedł w ciele dziecka. To jest niesamowite. Bóg objawiony w ciele. Jeden z nas, tak jak tutaj, Olek, jak ja, tu brat, maluty chłopczyk. Panie Jezus tak samo wyglądał. Nie, znaczy nie w tym sensie, że miał taką twarz jak Olek, ale że normalny człowiek, tak? Bóg objawiony w ciele. I dalej czytamy usprawiedliwiony w duchu. Cóż to oznacza? Usprawiedliwiony w duchu. Użyte tu wyrażenie odnosi się do przedstawienia dowodu niewinności i uczciwości. A więc bardziej dosłownie dowiedziono Jego sprawiedliwości. Pamiętajcie, że Jezus wypowiedział wiele słów, wiele stwierdzeń na własny temat, które budziły gniew i złość, i nienawiść. I, I niektórzy posądzali go o bluźnierstwo, że takie rzeczy o sobie mówi. Jezus powiedział, kto mnie widział, widział Ojca. Wyobrażacie sobie, że jakikolwiek człowiek mógł coś takiego powiedzieć? Kto mnie widział, widział Boga. To jest śmiałe stwierdzenie. Mówi, ja i Ojciec jesteśmy jedno. Jaki człowiek coś takiego może powiedzieć? Chyba jakiś zblazowany na umyśle. Jest wielu takich. Wiemy, że tacy, są tacy ludzie, którzy takie rzeczy mówią, tak? ale to są ludzie, którzy są trzymani w wariatkowie. To są szarlatani, którzy coś takiego mówią, którzy swoim życiem zaprzeczają temu, że są bogami. Byli tacy cezarzy, którzy domagali się boskiej czci, imieni się bogami, ale to byli... Ludzie grzeszni, podli, których grzeszność ciągle się objawiała. Ale tutaj mamy tego, który prowadzi doskonałe życie i mówi, ja i ojciec, jedno jesteśmy. I mówi, ja jestem panem sabatu. O, jak zgrzytali zębami, kiedy to usłyszeli. Jezus mówi, ja jestem panem sabatu. To ja decyduję, co można, czego nie można w sabat. Pan Jezus ponownie i ponownie w całym swoim życiu w taki czy w inny sposób mówił o tym, że jest kimś więcej, daleko więcej niż tylko człowiekiem. Powiedział, zanim Abraham był, ja jestem. Moje królestwo nie jest z tego świata. Te wielkie stwierdzenia Jezusa zostały usprawiedliwione, czy zostały dowiedzione przez ducha. Jak? Z jednej strony w ten sposób, że będąc pełnym ducha, prowadził święte, czyste, pełne mocy i mądrości Bożej życie ale jest więcej. Ponownie, w liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale, w czwartym wierszu czytaliśmy, że Jezus według ducha uświęcenia został ustanowiony, czy tak już powiedzieliśmy, zdefiniowany. Został zdefiniowany Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. Tak naprawdę użyte tutaj słowo oznacza wyznaczać granice, to słowo u nas ustanowione. Czyli to słowo oznacza definiować, klarować, jasno coś przedstawić. A więc Jezus został jasno przedstawiony. Zostało to wyklarowane nam, że On jest Synem Bożym. Kiedy Duch Boży wzbudził Go z martwych, to niejako Duch Święty postawił pieczęć na Nim, że to wszystko, co Jezus twierdził, jest prawdą. Bo Jezus powiedział, że oto kładę swoje życie, ale mam moc je położyć, ale mam też moc je wziąć z powrotem. Mówi, nikt mi go nie zabiera. Nikt nie miał mocy mu zabrać życia. Gdyby Jezus go nie położył, żaden człowiek, żadna armia, żadna cesarska potęga, nic i nikt nie mogłoby mu odebrać życia. Nikt. Szatan ze całym swoim zastępem demonów nie mógł mu odebrać życia. Ale Jezus mówi, ja sam kładę to życie. Ale, mówi, mam moc też je wziąć z powrotem. I czytamy, że uczniowie nie rozumieli, o czym on mówił. Nie rozumieli, że musi cierpieć, ale że po trzech dniach stanie. I gdy Duch Boży wzbudził go z martwych, zostało objawione, zostało zadeklarowane, zostało dowiedzione, że jest Synem Bożym. Że to prawdziwie Boży Syn. Chwała Bogu. Jeśli nie byłoby zmartwychwstania, całe jego doskonałe życie, wciąż ludzie by się domyślali, że coś nie zostało dopowiedziane, gdzieś tam coś z pewnością zostało pominięte. Tak wiecie, te biografie, co sami czytamy, tych wielkich mężów Bożych. Wiecie, w tych biografiach jest wiele rzeczy pominiętych. Mam nadzieję, że zdajecie sobie z tego sprawę. Czasami czytamy, ja jesteśmy załamani po prostu sobą, nie? Że oni to po prostu chodzący aniołowie. Doskonali, bez żadnej skazy, bez żadnej rysy. Normalnie idealne odzwierciedlenie Boga. Ale taki, jest, taki był tylko jeden, pamiętajmy o tym. My wszyscy jako ludzie mamy swoje wady. Popełniamy masę błędów. Dopuszczamy się wielu uchybień, bracia i siostry. Siostry może trochę mniej, ale bracia na pewno. Za braci mogę mówić. Jestem jednym z nich. Dopuszczamy się wielu chłopców. Ale On grzechu nie popełnił. Nie znaleziono zdrady w Jego ustach. Żadnego kłamstwa, żadnego fałszu. Doskonałe życie. A jednak, jak zginął. Zginął jak przestępca. Czytamy, że do przestępców został zaliczony. Skazano go jak przestępcę. Powieszono go na krzyżu pomiędzy dwoma przestępcami. A więc wielu na niego patrzyło i mówi, to jeden z przestępców. Gorszy od Barabasza. Barabasza woleli wypuścić. A tego wołali u krzyżu. Umierał w hańbie. Szydzili z niego, drwili z niego. Myśleli, że wreszcie Go dopadli, wreszcie Go pokonali. Mówili, jeśli jesteś Synem Bożym, dowiedz tego teraz, tak? Zejdź z krzyża, uwierzymy Ci. Ale Jezus nie zszedł z krzyża. Nie dowiódł im w ten sposób. Ale tak jak zapowiedział, po trzech dniach powstał z martwych. Powstał z martwych. I objawił się jako żyjący. Nie raz. Nie jednej osobie, ale przez czterdzieści dni objawiał się. Pojawiał się, rozmawiał, jadł z nimi. Czytamy, że raz nawet pięciuset braciom. Niesamowite. Duch Boży, gdy wzbudził go z martwych, dał świadectwo, że to prawdziwie jest Syn Boga. Bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu. Ukazał się aniołom. W ciągu życia Jezusa widzimy wielokrotnie działalność aniołów. Były obecne przy Jego narodzeniu, zapowiadały Jego narodzenie, pojawiły się i śpiewały, wśród pasterzy gdy Jezus był kuszony na pustyni czytamy, że przyszły później aniołowie przyszli aniołowie i usługiwali mu w końcu w ogrodzie gdy walczył ten bój, krwawy bój aż krwawy pot zciekał mu z czoła czytamy, że anioł przyszedł i wzmacniał go Czytamy, że kiedy Bóg wprowadza pierworodnego na świat, mówi, niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. A więc podczas jego narodzin czytamy o tym śpiewie aniołów, którzy go wychwalają, wywyższają. Również przy jego zmartwychwstaniu pojawiają się aniołowie. A więc widzimy działalność aniołów w życiu i służbie Pana Jezusa. Jeden anioł odwala ten kamień, który zasłaniał jego grób. Kiedy kobiety przyszły do grobu, zobaczyły aniołów, które powiedziały: czy jeden z nich powiedział Nie ma go tutaj. Zmarł, powstał z martwych. Apostoł Piotr, odnosząc się do dzieła zbawienia i Ewangelii, w pierwszym rozdziale swojego pierwszego listu i dwunastym wierszu mówi, że są to rzeczy, które sami aniołowie pragną wejrzeć. A więc kiedy Pan Jezus przyszedł na świat, aniołowie z uwagą patrzyli i wychwalali Boga. Czytamy, że kiedy jeden grzesznik się nawraca, wszyscy aniołowie w niebie się radują. Z jaką więc uwagą aniołowie przypatrywali się męce i śmierci Pana Jezusa i z jaką radością świętowali jego zmartwychwstanie. Ale anioł to znaczy też posłaniec. Ukazał się aniołom albo ukazał się posłańcom. Też Karol mnie o tym pouczył. Co za kochany brat. Umiłowany. Wiesz, Piotrze, jak mi tutaj pomogłeś? I myślę, że jest to lepsze zrozumienie, jeżeli w tym, w tym miejscu tłumacze wstawiliby słowo posłańcom. Ukazał się posłańcom, czyli komu? Swoim wybranym apostołom, świadkom Jego zmartwychwstania. Po swojej śmierci Pan Jezus Chrystus, jak wiecie, pozostawił swoich uczniów w lęku, obawie, chociaż im mówił o swojej śmierci mówił o tym, co ma przyjść i mówi, niech się nie, nie trwoży się wasze serce ale oni i tak się trwożyli, tak? wystraszyli się, uciekli, zostawili go Piotr się zaparł myśleli, że ich ukochany zginął i to koniec wszystkiego byli rozczarowani byli słabi. Ale on ukazał się im jako żyjący. Wyobrażacie sobie, jakaż to była radość? Kiedy tego dnia Piotr i Jan przybiegli do grobu i zajrzeli tam. I czytamy, że gdy zobaczyli te szaty, to w jaki sposób one tam leżały, czytamy, że uwierzyli. A później niewiasty mówią, widzieliśmy go. On zmartwychwstał. A potem siedzą zamknięci i Jezus przychodzi i ukazuje im swoje dłonie, ukazuje im swój bok. I mówię, macie tutaj coś do zjedzenia? I tak jak mówiłem, przez 40 dni spotykał się z nimi, objawiał się, rozmawiał z nimi, dał im liczne dowody swojego zmartwychwstania. Bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ja nie wiem, o ja zacząłem, nie, mam, nie wiem, o której mam skończyć. Ktoś wie, kiedy zacząłem? Dwadzieścia po. Spróbuję się w godzinie zmieścić. Bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu. Ukazał się aniołom, albo raczej posłańcom. I tak jak powiedziałem, to słowo był możecie śmiało skreślić. Zwiastowany między poganami. W oryginale nie ma słowa był. I słusznie. Nie powinno go tam być. gdyż ta prawda nie zawęża się jedynie do przeszłości. On był i jest i będzie zwiastowany. Ta Ewangelia będzie głoszona po całej ziemi, aż nastanie koniec. Bezsprzecznie, wielka jest tajemnica pobożności. Ten Bóg, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu. Ukazał się aniołom, zwiastowany między poganami. Uwierzono w Niego na świecie. Kiedy ci posłańcy, którym Jezus się objawił, apostołowie, zostali napełnieni Duchem Świętym, zostali przemienieni w pełnych odwagi i mocy Głosicieli. I tak jak tutaj też jakiś brat czytał, w ciągu krótkiego czasu nawróciły się tysiące ludzi. Trzy tysiące podczas dnia pięćdziesiątnicy. W czwartym rozdziale czytamy, że ich liczba wzrosła do pięciu tysięcy. Cała Jerozolima została poruszona tym, co się działo. A potem ci posłańcy Zostają prześladowani, atakowani i się rozpraszają. Najpierw idą do Samarii i Samaria wierzy. Potem ich prześladowca nawraca się i staje się wielkim głosicielem. Jezus jemu się objawia. Tak jak czytaliśmy, nie przez jakieś tam, przez ludzi czy od kogoś otrzymał to, ale sam Pan mu się objawił jako żyjący. I objawił mu Ewangelię i posłał go do pogan, aby tam wiele dla niego wycierpiał. I zaniósł to przed królów i władców i prostych ludzi. I Ewangelia faktycznie rozeszła się po wszystkie krańce ówczesnego świata. Nawraca się Korneliusz, nawracają się poganie tu i tam w różnych częściach rzymskiego imperium. I apostołowie wierzą w tą prostą prawdę, że jeśli swoimi ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wspudził go z martwych, będziesz uratowany, będziesz zbawiony. Także prosta prawda. Wiara w narodzonego z dziewicy, bezgrzesznego, ukrzyżowanego, z martwych stałego Jezusa jest fundamentem, na którym opiera się nasze wyznanie, że Jezus jest Panem, to znaczy Bogiem. Jego panowanie możemy tylko Mu oddać, jeśli jest Bogiem. To wyznanie w tamtym czasie w rzymskim świecie oznaczało, kiedy, kiedy rzymscy władcy domagali się wyznania, cesarz jest panem, to było dokładnie takie wyznanie, to oznaczało, cesarz jest Bogiem, jest naszym władcą. Może rządzić nami, może robić z nami, co chce. Chrześcijanie chcieli, jak wiecie, złożyć tego wyznania, że cesarz jest panem. Natomiast wyznawali, Jezus jest panem. I to jest równoznaczne z wyznaniem, Jezus jest Bogiem. Jest jedynym władcą, który ma, nami będzie rządził, który będzie o nas decydował i któremu się oddajemy jako Jego słudzy, jako nie, Jego niewolnicy. I tylko On jest naszym władcą, tylko On jest naszym Panem. Jeśli Jezus nie jest Bogiem, to komu się oddali w posłuszeństwo? stworzeniu zamiast stwórcy? Apostołowie... Głosili Chrystusa ukrzyżowanego i stałego, a Duch Święty potwierdzał ich poselstwo w sercach słuchaczy i oni wierzyli i byli zbawieni. Bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Mam nadzieję, że na końcu tego mojego kazania będziecie pamiętali ten wiersz, przynajmniej w 80% na pamięć. Zachęcam, nauczcie się go całego. Hmm. Może jakąś pieśń napiszcie, ci z was, muzycy, żeby te słowa nam zostały w sercach Bezsprzecznie, wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu. Ukazał się posłańcom, zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie. I ostatni punkt, wzięty został w górę. Do chwały. Hmm. W Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, czytamy, jak to uczniowie patrzyli, jak Jezus na ich oczach wznosi się, aż Go zakrył obłok. I tak jak czytaliśmy dzisiaj do Hebrajczyków, w pierwszym rozdziale, ten, który jest odblaskiem chwały i odbiciem istoty Boga, i podtrzymuje wszystko, wszystko, co istnieje, słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Czy widzisz takiego Jezusa? Czy masz ten biedny katolicki obraz, Jezusa, który wisi na krzyżu, bezsilny, bezradny. Czy masz obraz? Nie mówię o fizycznym obrazie, jakimś wyobrażeniu, że sobie staramy się kolor Bożego Tronu i wysokość i te rzeczy. Nie o takim obrazie mówię. Ale mówię o obrazie w naszych sercach. Kiedy mówisz Jezus, to co jest w Twoim sercu? Co widzisz? Czy mówisz Jezus i myślisz, doskonały człowiek? Czy mówisz Jezus, wspaniały nauczyciel? Wszystko prawda. Ale co więcej, czy mówisz Jezus i myślisz uzdrowiciel? Jest wielu wspaniałych nauczycieli. Jest wielu mądrych ludzi. z wielu nawet uzdrowicieli. Co jest w twoim moim sercu, gdy mówisz Jezus? gdy słyszysz te słowa. Czy moje i twoje oczy są otwarte na tą wielką tajemnicę? Co się kryje za tym Słowem? Czy jest to tylko Słowo, który, za którym się może nic nie kryje? Wyuczone Słowo. Wiecie, dla wielu ludzi za tym Słowem nic się nie kryje. Rzucają nim jak przekleństwem. O Jezu! O Jezu! Iluż takich mamy błaznów. O Jezus Maria! Bracia i siostry, mam nadzieję, że nikt z nas nie waży się w ten sposób używać tego świętego imienia. Że gdy słyszymy tego typu rzecz, to boli nas serce, to czujemy się zranieni, to czujemy że nasz Pan jest obrażony. I że z drżeniem, i z bojaźnią, i z miłością, i z podziwem bierzemy Jego imię na nasze usta. I gdy słyszymy to słowo Jezus, czy gdy śpiewamy Jezus, czy gdy w jakikolwiek sposób ono pojawia się w naszym życiu, to wiemy, o kim mówimy, bo znamy wielką tajemnicę pobożności. List do Filipian, drugi rozdział, mówi nam, że uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Ale właśnie dlatego, Właśnie dlatego Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa co się działo, aby zginało się wszelkie kolano. I wiecie, że taki dzień nadchodzi? Nadchodzi taki dzień, że wszelkie oko go ujrzy, i wszelkie kolana się przed Nim skłoni. Ci wszyscy, którzy bluźnili, którzy drwili, którzy szydzili, zegną przed Nim swoje kolana. I czytamy dalej, że wszelkie kolano się zegnie na niebie i na ziemi i pod ziemią. Nie ma takiego miejsca, gdzie ktoś mógłby się skryć, aby tego nie uczynić. Wszyscy. Wszyscy zegną przed Nim swe kolana. I aby wszelki język wyznawał że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Kiedy wyznajemy Jezusa Panem, tak jak tu i brat też powiedział nam słusznie, ojciec nie jest urażony. O nie! Kiedy Jego Syna dostrzegamy, kiedy Jego Syna czcimy, to co czcimy też Ojca, kiedy właściwie postrzegamy wartość Bożego Syna, kiedy oddajemy Mu zbożną cześć, to jednocześnie czcimy Ojca, z którym On jest jedno. Niczego nie ujmujemy Ojcu, gdy zachwycamy się Synem, bo w Synu oglądamy Ojca. Oby Bóg nam to objawił, byśmy umieli dać odpór tym wszystkim, którzy dzisiaj i w kościołach ewangelicznych niestety obiada, o zgrozo, w kościołach ewangelicznych ograbiają Pana Jezusa Chrystusa z Jego boskiej chwały. aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. I do hebrajczyków mówi nam, że widzimy Tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów. To jest Hebrajczyków, drugi rozdział, dziewiąty wiersz. Widzimy tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów. Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem zacierpienia śmierci. I apostoł mówi, że już go nie znamy według ciała. Mówi, nawet my, którzy go znaliśmy według ciała, już dłużej go nie znamy według ciała. Ale teraz widzimy Jezusa, który jest ukoronowany chwałą i dostojeństwem. Takiego Jezusa czcimy. Do takiego Jezusa dzisiaj przychodzimy. Nie Jezuska, któremu marzną nóżki w sianku, w żłóbku. Nie przychodzimy do Jezusa, który jest bezradnie rozpięty na krzyżu, ale przychodzimy do tego, który za cierpienia swej śmierci został wywyższony ponad wszelkie imiona, który jest ukoronowany chwałą, i dostojeństwem mamy takiego arcykapłana który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie to są obrazy jakie Nowy Testament maluje przed nami w odniesieniu do naszego Pana Jezusa Chrystusa który jest tajemnicą pobożności chcesz być pobożnym człowiekiem? słyszę bracia, siostry tutaj wiele mówicie o pokucie i słyszę o modlitwie, o potrzebie pokuty. Prawdziwa pokuta ma miejsce tylko wtedy, kiedy nasze oczy oglądają Pana chwałę. Pamiętajmy o tym. Jeśli się skupimy na naszym grzesznym człowieku tylko i wyłącznie, jeśli skupimy się na umartwianiu samego siebie, to są bardzo ważne elementy naszego chrześcijańskiego życia, ale one mogą być tylko owocne i tylko prawdziwe, jeśli nasze oczy oglądają Pana chwałę. Tak jak i Zajasz, który wygłaszał te proroctwa i mówił o sądzie. Nadchodzi sąd tu, nadchodzi sąd tam. Przez pięć rozdziałów, ale przychodzi szósty rozdział. I Zajasz mówi: Oto ujrzałem pana na jego tronie. I powiedziałem: Biada mi. Od razu przyszedł do pokuty. Jak tylko go zobaczysz. Jak jego zobaczysz w jego chwale, w jego świętości, w jego sprawiedliwości, jeśli on ci siebie objawi, nie ma szans, żebyś nie, pozostał, żebyś nie pokutował. Żebyś nie zobaczył swej nędzy, swojej słabości, swych braków, jeśli ujrzysz Pana chwały. Pamiętajmy o tym, bracie i siostry. To jest droga do pokuty. Wywyższanie Jezusa, patrzenie na Jezusa, szukanie Jezusa, lgnięcie do Jezusa. A Jeśli do Niego się zbliżysz, tak jak Piotr powiesz, Panie, jestem człowiekiem grzesznym. Natomiast czasami dzisiaj obawiam się, że jest to niebezpieczeństwo, by, wiecie, zwrócić się na siebie samych i zbyt wiele grzebać w swojej nędzy, w swojej słabości, w swoich brudach. I w ten sposób raczej prowadzimy się do duchowej depresji. Potrzebujemy patrzeć na Zbawcę, na Tego, który umarł za nasze grzechy, który umiłował nas, mimo naszej grzeszności, mimo naszej tego, że nie, nie, cóż byliśmy warci bez Niego w naszym grzechu, w naszej nieprawości, a jednak umiłował nas przed założeniem świata, dał samego siebie. I gdy Jego dostrzeżemy, gdy Jego będziemy poznawać, gdy będziemy wzrastać w zachwycie nad Nim, w miłości do Niego, to jest źródło prawdziwej pobożności. Kiedy Jezus mieszka w nas, w naszych sercach, przepełnia je swoim pięknem, swoim blaskiem, swoją chwałą, swoim życiem, Wtedy strumienie tej żywej wody. Ducha Bożego mogą płynąć z nas. Z tego szukajmy, bracia, oto zabiegajmy. Siostry kochane. Tego, który jest tajemnicą, mega tajemnicą pobożności. Pozwólcie, że zakończę tym obrazem, który apostoł Jan. Wiem, że przeciągam ponad godzinę, ale z... przeczytam tylko ten fragment jeszcze. Tą, tą wizją nieba, gdzie Apostoł Jan miał możliwość zobaczyć jakieś aspekty tego uwielbionego Syna Bożego. W piątym rozdziale Księgi Objawienia mówi Widziałem, widziałem od szóstego wiersza. Widziałem pośrodku, między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego który miał siedem rogów symbolem mocy i siedmioro oczu. I dalej mówi, upadły przed barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś, wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ... Zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów około tronu i postaci, i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy i mówili głosem donośnym. Godzien jest ten baranek zabity. Wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo i słyszałem jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią. I w morzu i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. Amen. O imię najcenniejsze, o światło najjaśniejsze, o życie najcudniejsze, Pan nasz, Jezus. On daje mi pokój Boży, On czystość w sercu tworzy, On radość w duszy mnoży, Pan mój Jezus. On jest pociechą moją, mą skałą w niepokoju, mą siłą w każdym boju, Pan mój Jezus. On drogą wzwyż idącą, On gwiazdą niegasnącą, On prawdą jaśniejącą, Pan mój Jezus. On moim jest zbawieniem, duchowym poświęceniem, nadzieją, odkupieniem, Pan mój Jezus. Zaśpiewajmy tą pieśń. 148